4 Cztery gramy ganji na web, Cztery kominiarki na web. się, żeby nie wpadli chwilę przed tym, jak ogarniali sprzęt To żadni gangsterzy, ale brat dostał nożem I do powodu Złe miejsce i czas to zarodek Jeden trzyma gaz, drugi koset trzeci pały A kierowca w schowku magazówkę na wszelki wypadek sko Wspólna znajoma da gdzie mieszka ten typ Jaris podjeżdża, gdzie mieszka ten typ Noc będzie ciężka, gdzie mieszka ten typ Lidość im przeszła, już nie ma jej dziś Pora na zemstę! Widzą go na ławce, pije browar, z typami z bloków Widzą, że jest ich więcej, zero strachu, ani szoku Kieruje nimi chęć, zemsty parkują na tyłach bloku Wysiadają bez słowa i spadają z zaskoczenia Ktoś krzyczy, ktoś uderzek, ktoś się broni, ktoś ucieka Ktoś gaga, ktoś dusi, ktoś kopie, ktoś strzela Nikt tego nie planował, ale w końcu ktoś, ktoś umiera ulic w Nic ci nie powiem, ty jeba na pało Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla gangu, ty jeba na pało Powiedział mu jak przystało, bo w żyłach mu płynie lojalność To przez kierowcę tamten nie żyje, lecz on liczy na to, że psy nie ogarną Reszta też była mało rozmowna, poza tym, który sam dostał kosę Oni go jechali pomścić, a on nie wytrzymał, miał za sobą głowę i mówi To ten, który wtedy prowadził, wypuśćcie mnie proszę do mamy Wejdę w uchłady, powiem kto kiedy Wrócić do domu, nie mówcie nikomu Dobrze, nie powiem nikomu Zaśmiał się policjant i trzasnął drzwiami I kierowca poszedł siedzieć Łącznie z A Tak bardzo chciałbym znaleźć sobie spokój Gdy patrzę z boku na sprawę I dziękuję Bogu za to, że wtedy miałem tylko bałę W tej głowy, ulic, bloków Pośród braci Codzień się modlimy, ziomuś, opowieści z Doliny smoku? To z tych ławek, ulic, bloków Pośród braci, sióstr, wrogów Pośród hajsu, biedy i rozbitych domów Codzień się modlimy, ziomuś, opowieści z Doliny smoku? Z Doliny Smoku Cztery gramy Ganji na łeb Cztery kamieniarki na łeb Ganja.